Rozmawiam z księdzem biskupem Józefem Zawitkowskim, ojcem rekolekcjonistą, który poprowadzi rekolekcje dla kapłanów mieszkających w Papieskim Instytucie Polskim w Rzymie. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże. Księże biskupie, co jest um, tytułem, co jest w myślą przewodnią tych rekolekcji, które będziemy dzisiaj rozpoczynać? Księży Michale, bardzo Ci dziękuję, żeś mnie zaczepił i że chcesz, aby słuchacze Radia M mogli cokolwiek wiedzieć o rekolekcjach, które dzieją się w Rzymie. No właśnie, księża to są takie święte osoby, a do tego jeszcze w Instytucie Polskim to są jeszcze same uczone osoby. No i oni odważają się na rekolekcje i jeszcze większą mają odwagę, bo zaprosili mnie, człowieka Złowicza, Żebym mówił ludziom uczonym i wielkim, no właśnie co? Ja wiem, że oni teologię i wszystkie jej dyscypliny znają ode mnie dużo lepiej. Ja wiem, że oni znają ode mnie Biblię i wszystkie mądrości Biblii odczytywać dużo ode mnie lepiej. Co ja mogę im powiedzieć? Jedno mogę powiedzieć. Piękno kształtem jest miłości. Nie wymyśliłem tego. To wymyślił mądry i dla mnie święty Norwid. Piękno kształtem jest miłości. Chciałbym, żeby te uczone chłopy, żeby tak sobie trochę, żeby się zatrzymali, żeby trochę otworzyli buzie i żeby się zadziwili, Bo Bóg jest pięknem, bo to jest ten, który jest przedwiecznym pięknem. Nie umiem tego powiedzieć słowami, ale Norwidem będę umiał to powiedzieć i będę mówił językiem tych ludzi, którzy powiedzieli o Bogu jak najpiękniej i którzy się zachwycili Bogiem. I to mnie wystarczy i tak bym bardzo chciał, żeby jutro, kiedy będziemy posypywać sobie głowy popiołem, żeby się nikt z nich na mnie nie obraził, że ja mu powiem, słuchaj uczony, prochem jesteś i w proch się obrócisz i nic więcej. Ale ja wiem, co dalej. <śmiech> Czymże ja jestem przed Twoim obliczem, prochem i niczym. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. I tylko tyle sobie powiemy i nic więcej ja Was proszę, jeśli mnie słyszycie i jeśli zapamiętacie trochę, to Ci się za tych księży, którzy kiedyś będą wielkimi, będą uczonymi biskupami. ci się za tych księży, którzy dzisiaj odprawiają rekolekcję i za mnie też, żebym nikomu z nich nie zasłonił Pana Jezusa, ale żebym Go mógł tak pokazać, jak ja Go przeżywam, jak Go widzę i żeby, i żeby oni też się zatrzymali trochę. Piękno kształtem jest miłości. Bóg jest wiecznym dopełnieniem, bez czego nie ma piękna, aż do konsumatu. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam Was po śląsku. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.